Rozważania o wojnie domowej. Taśma czwarta, ścieżka druga. Chłopi wandejscy dopuścili się niewybaczalnej zbrodni. Zakwestionowali prawo owych mężów do władzy. Zapragnęli się kierami porąbać polityczne szczudła. Skazani więc zostali na śmierć. Francja zaś na wzmożoną nędzę. Dekretodawców zawstydzał nieco pewien precedens. Pamiętano dobrze, że za Ludwika XIV Louvet dziko spustoszył palatynat nadreński. Jedyne słuszne wyjaśnienie znaleziono jednak bez trudu. Louvet orzeczono, działał dla dobra tyranii. Konwencja morduje i niszczy w imię postępu. Ani Louvet, ani okrutnicy z maszek kul nie ozdabiali przynajmniej swych wyczynów żadną teorią. Zabijali, znęcali się, lecz nie prostytuowali myśli ludzkiej. Dziwnie łatwo przychodzi ideologom odkrywanie rozmaitych praw historii, które z reguły posiadają pewną cechę wspólną. Żądają mianowicie władzy absolutnej dla swych odkrywców. Na szczęście istnieją jednak ustalone w drodze niepodlegającego zakwestionowaniu doświadczenia, tak zwane prawa przyrody. Główne, podstawowe z pomiędzy nich głosi, że człowiek musi jeść. Primum edere de inde filozofari, mawiali na ten temat Rzymianie. Latem 1794 roku, jeszcze przed przewrotem termidoriańskim, Zaczęły się w Wandei ukazywać urzędowe ogłoszenia, wzywające ocalałych do podjęcia pracy na roli. Zbliżała się pora zbiorów. Nawyk i zjawisko jeszcze mniej zaszczytne, mianowicie tchórzliwość myśli, każą ciągle dopytywać o sens wydarzeń historii. Niełatwo bowiem przyznać się przed samym sobą do odkrycia że obfitują na fakty, z których nie wykiełkowało nic pożytecznego, że jest gęsto nadziana absurdem. Wbrew szkolarskiemu optymizmowi, wieszczącemu ostateczną i nieuchronną przewagę tego, co rzekomo konieczne, rzeczywistość dziejową tworzą często przekonania, postawy i dążenia niesłuszne, szkodliwe, zbrodnicze bądź po prostu głupie, Przywykliśmy oglądać przeszłość, obrawszy sobie stanowisko obserwacyjne wśród tych grup faktów, które stanowią dotychczasowy rezultat rozwoju uwieńczonego powodzeniem. Ileż w tejże przeszłości początków pomyślnych, lecz zakończonych katastrofą, dróg, co zaprowadziły wcale nie donikąd, ale zazwyczaj pod ziemię. Warto pojechać do Bułgarii, obejrzeć sobie freski w Bojanie na przedmieściu Sofii, w których jakby już widać przebłyski ubranego w prawosławne szaty europejskiego renesansu, porozmyślać o kulturalnym promieniowaniu tego kraju w średniowieczu i przekonać się o tragicznej pustce zalegającej późniejsze pół tysiąclecia. Wątpić jednak wolno czy nawet taka lekcja poglądowa na wiele się przyda, bo pesymizmem zalatujące spostrzeżenia lekko wylatują poza obręb świadomości ludzkiej. Wolimy oglądać drewniany dom rodzinny Szekspira w Stratford-on-Evon, kontemplować wzruszająco prymitywne skobelki i zasówki drzwi wejściowych i uznawać ten krzepiący widoczek za symboliczny dla trwałości oraz ciągłości osiągnięć historii powszechnej. Upieramy się, utożsamiać się ze stanem posiadania tych nielicznych krajów, które z rozmaitych zamętów zdołały w przeciągu ostatnich kilkuset lat wychodzić z dorobkiem uszczuplonym względnie nieznacznie. Można i we Francji dostawać wypieków z podziwu lub zżółknąć z zazdrości na widok tego, co historia miejscowa Raczyła zaoszczędzić. Czegoż warta taka chociażby riedela saint w w tylekroć już wymienianym Partenei? Gdyśmy ją zwiedzali, istniała akurat okazja dokonania korzystnej transakcji. Za przystępną cenę dwóch tysięcy franków można było nabyć na własność Dwie jednopiętrowe, stykające się ze sobą kamieniczki, zbudowane w stuleciu 15. We frontowej mieszkał podobno przez czas pewien Ludwik XI, a zdobiące ściany główki kamienne stanowią jego podobizny. Tak przynajmniej zapewniał niemłody oberżysta tutejszy, pan i dziedzic skromnego raczej zakładu gastronomicznego, położonego w cieniu, zamykającej ulicę ogromnej 600-letniej wieży mostowej świętego Jakuba domki króla Ludwika, bastion obronny i równym mu wiekiem most są kamienne wąziutka uliczka, ongi główna arteria handlowa grodu i jednocześnie szlak pielgrzymi do świętego Jakuba z kompostelli w obfitości przechowała to co najłatwiej zniszczyć Barwione na czerwono, czarno lub szaro drewno, gęsto przecina płaszczyzny tynków. Z drewna również są sporniki wystających pięterek, belki rzeźbione gotykiem. Kamień posłużył tylko na domów mających niekiedy jedno okno we froncie. Kamienny, średniowieczny architraw obramia od góry wrota garażu. Wcale niebrzydkie samochody parkują tu i łówdzie na uliczce, która mało zaiste przypomina pola elizejskie czy nowoczesne dzielnice Grenoble. Nie będzie się tu snuło rozważań na temat losu ludzi, dobrowolnie czy zmusu przemieszkujących wśród takiej szarzyzny. Autora bardziej bowiem interesuje gołym okiem widoczne zjawisko skrzętności historii lokalnej, która jakby się wzdragała przed Zmarnowaniem czegokolwiek, co istnieje i nadaje się jeszcze do użytku. Unikanie marnotrawstwa wydaje się jednym z głównych warunków, umożliwiających budowanie osiedli, jeśli nie piękniejszych, to na pewno bardziej wygodnych i higienicznych niż stara dzielnica Partenay. Dzieje wojny wandejskiej świadczą jednak niezbicie, że i we Francji. Wcale nie zawsze przestrzegano zasady skrzętności, że działy się tu rzeczy, które określić chyba wolno jako bardzo mało kartezjańskie. Jakiś sens dziejowy krył się w tym, iż na przedwiośniu 1794 roku w wielu osiedlach tutejszych zabrakło w ogóle zarówno budowli, jak i mieszkańców. Działalność kolumn piekielnych oraz rozmiłowanego wpuszczaniu czerwonego koguta generała Westermana na pewno nie przyczyniła się do rozkwitu cywilizacji materialnej ani kultury moralnej w państwie. Na co przydało się wystąpienie chłopów, które spowodowało aż tak wielkie rozmiary represji. Długo bowiem dyskutować można o tym, kto i kogo we Francji ówczesnej sprowokował. Wielka wojna wandejska, cała bez reszty, z grubym okładem na obie strony, mieści się w chronologicznych granicach epoki terroru. Oficjalnie uznano go za program państwowy we wrześniu 1792 roku, przyjmując tezę deputowanego Bilowa Rennes, że miecz Damoklesa winien zawisnąć na całą przestrzenią Francji. Masowe powstanie wybuchło w pół roku później i wolno je uważać za swoistą odpowiedź ludzi zachęcanych przy pomocy owego ostrza do uprawiania cnut obywatelskich. Armia katolicka i królewska przestała istnieć, gdy terror jeszcze nie osiągnął szczytu. Na siedem miesięcy przed przewrotem 9 Termidora. Wszystkie Białe i błękitne, alias czerwone okropności stanowią zatem nieodłączne części składowe systemu świadomie wybranego wcale nie przez chłopów wandejskich Wszelki, który miecz bierze, musi się liczyć z tym, że delikwenci sięgną chociażby po Rządnych patentu skazańca nie bywa na świecie. Według przyjętej przez wielu tezy energia rządów terroru ocaliła Francję od zagłady. Trudno jednak odmówić racji tym historykom, którzy przypisują tę pożyteczną dla całego świata rolę jeszcze i trzem innym czynnikom. Liczewności narodu zdolnego do wystawienia 700-tysięcznej armii, walorom odziedziczonej po dawnych czasach kadry wojskowej, no i całkiem niedobrowolnej pomocy ze strony państwa polsko-litewskiego, które zginęło, przestało istnieć, lecz zatrzymało na sobie znaczne siły monarchów. Do zareńskich połaci Europy można było dojść piechotą z Rosji równie dobrze za Katarzyny II, jak za Pawła I. Suworow pokazał się na zachodzie dopiero w roku 1700. 98. Energiczne bez wątpienia rządy terroru środkami niewypowiedzianie okrutnymi za cenę samą Francję dotkliwie osłabiających ofiar usiłowały wyciągnąć kraj z tego absurdu, w który go zapędziło oszalałe doktrynerstwo. Popierającym to twierdzenie argumentem są wszak obydwie wojny, domowa oraz z nieprzyjacielem zewnętrznym, rozpoczęta dobrowolnie i najniepotrzebniej w świecie. Przyda się również rzut oka nadzieje administracji. Najpierw skrajne osłabienie centralnej władzy wykonawczej, zasada obieralności wszystkich ogniw prowincjonalnych, wynikły stąd nieopisany chaos, potem nagły zwrot o 180 stopni, pełny autokratyzm Komitetu Ocalenia Publicznego w Paryżu, Departamenty poddane absolutyzmowi delegowanych z centrali komisarzy, wyposażonych w prawa życia i śmierci. Jednym z nich był wysłany do Nantes Carrier. Wiadomo już, jakimi sposobami rządził. Wielu jego kolegów podobnie zasłużyło się ludzkości. Doraźnie zwalczając rezultaty jednego absurdu, rządy terroru zdecydowanie wkraczały winny. Jeszcze groźniejszy. Wiosna 1794 roku była promienna dla republiki. Rewolta wszędzie zgnieciona, najbardziej nieprzejednani wandejczycy i Bretończycy zapędzeni do lasów lub między bagna, możliwości ich ograniczone do mało groźnych akcji partyzanckich. Nieprzyjaciel zewnętrzny pokonany, odepchnięty. Armia spełniła swoje zadanie, Została też wynagrodzona w sposób obiecujący. Politycznie podejrzanym stał się Łazarz Karno, genialny matematyk, królewski jeszcze oficer saperów, człowiek najbardziej zasłużony dla zwycięstwa, jego prawdziwy organizator. Dostał się do więzienia Franciszek Kellerman, ongi komendant wojskowy Alzacji z ramienia monarchy, triumfator z Walmi, zdobywca lionu trafił za kraty Łazarz pogromca Austriaków i Prusaków, osobnik typu zbliżonego do Marceau, równie młody, waleczny, zdolny humanitarny, lecz w odróżnieniu od tamtego dziedzicznego inteligenta, niepodrabiany syn ludu. Ojciec generała Chosz był w Wersalu stajennym. Ukrywać się musiał generał Wilhelm Bryn, zajadły rewolucjonista, w przyszłości marszałek Napoleona. Los tych wysokich dowódców podzielił, czyli popadł w niełaskę i poszedł pod klucz oficer znacznie niższego stopnia, lecz po dzień dzisiejszy uchodzący za coś w rodzaju sztandaru rewolucji, Rouge de Lisle, autor Marsylianki. Nadszedł taki czas, że wieści o zwycięstwach republikańskich wojsk francuskich stały się politycznie niewygodne dla zespołu mężów samowładnie zarządzających Republiką Francuską. W interesie ich leżało bowiem utrzymywanie i podsycanie mitu zagrożenia. Nadal obowiązywała teoria, że nie wolno popuścić Cugli, bo Francja zginie. Wróg cofał się tymczasem na wszystkich frontach, nie był obcy myśli o pokoju. Na jego tyłach, czyli w Polsce i na Litwie, wybuchło i zdobyło się na ogromny wysiłek powstanie zbrojne. Prusy i Austria patrzyły w tamtą stronę i sobie nawzajem na ręce. Rosja zajmowała się przede wszystkim Wilnem i Warszawą. Ciężko doświadczony naród francuski mógłby w tych warunkach nieco odsapnąć. Rządcy jego mieli jednak własną wizję przyszłości, odmienną od powszechnie, to znaczy przez zdecydowaną większość pożądanej. Już wtedy ludzie trzeźwi zastanawiali się nad niedocieczoną tajemnicą jak to być może zapytywali, by pięciu obywateli załatwiało wszystko dla dwudziestu pięciu milionów. Przywódcy żądali od narodu posłuchu totalnego. W miarę słabnięcia rzeczywistego niebezpieczeństwa dekrety stawały się coraz bardziej surowe, wstęp na szafot coraz łatwiejszy. Nawet w monarchii dziedzicznej przywódca polityczny to zazwyczaj taki obrotny i sprytny człowiek, który potrafił w porę wymanewrować konkurentów i wypchnąć się na czoło. Roli decydującej nie musi wcale grać merytoryczna słuszność programu gdyż znacznie potrzebniejsza okazuje się właśnie zręczność, swoista przezorność połączona z bezwzględnością. Tak wygląda reguła, którą dzieje wielkiej rewolucji potwierdzają w sposób wyjątkowo wyrazisty. Danton przegrał, popędrował na gilotynę, Robespierre, niedawny czuły przyjaciel, zatriumfował. Wcale łatwo sobie wyobrazić, odwrotny przebieg wypadków. Sam na siebie wyostrzył jednak nóż polityk, który w chwili tak gorącej jak jesień 1793 roku odwrócił się plecami do paryskich intryk skłębionych przy sterze rządowym, zabrał młodą małżonkę i na długich pięć tygodni uciął sobie weekend w sur gdzie w porze raczej nieodpowiedniej stosował się do horacjańskiej recepty. Beatus ille qui procul negotis, paterna rura bobus exercet suis. Zatrudnienia samego odnalazły. Ostrzeżony przez przyjaciół, że jego polityczne akcje spadają, Danton powrócił do Paryża i rozpoczął wielką ofensywę pod hasłem Żądam oszczędzania krwi ludzkiej. Program zahamowania terroru był na pewno słuszny, lecz jego autor i szermierz musiał przegrać, bo się poprzednio zachował zupełnie niedorzecznie. Na całych pięć tygodni odszedł od gry. Robespierre stracił władzę i życie wskutek całej serii fałszywych manewrów. Wcale nie okazał się przezorniejszy od Dantona. Najpierw narzucił prawo pozwalające bez zgody Izby więzić i skazywać deputowanych. Potem ósmego Termidora w tejże Izbie wygłosił niepojętą mowę równającą się oskarżeniu całej konwencji. Ponieważ nie wymienił nikogo, każdy mógł uważać, że do niego właśnie odnoszą się słowa o zdrajcach i nikczemnikach. Bagno tchórzliwa dotychczas podle uległa większość Poczuła się więc solidarna ze spiskowcami, czyli ze zbrodniarzami, którzy w obawie o szyję zawzięcie knuli przeciwko mocodawcy własnych zbrodni. Nazajutrz, w historycznym, kończącym epokę terroru, dniu dziewiątym Termidora, uwolniony z chwilowego aresztu dyktator marudził, zwlekał, nie mógł się zdobyć na stanowczość. Do podpisywania rozkazu akcji zabrał się w tej samej chwili, kiedy w drzwiach sali ratuszowej wtargnął bara na czele żołnierzy. Zręczność, obrotność, brak skrupułów, umiejętność korzystania z cudzych błędów to właściwości duszy niewątpliwie cenne. Same w sobie nie stwarzają one jednak dostatecznej podstawy prawnej do dekretowania o właściwym sposobie pojmowania spraw ostatecznych lub do utożsamiania 25 milionów, czasem zaś jeszcze znaczniejszej liczby obywateli, z osobą własną przywódcy. Działalność ludzi typu Robespiera Zawsze popada w smutny konflikt z tym prawem przyrody, które dotychczas nie znało i zapewne nigdy nie pozna wyjątku. Głosi ono, że człowiek ma tylko jedno życie, a skoro tak, to niesłuszna jest chyba każda praktyka, która w imię najpromienniejszych chociażby wizji przemienia to życie w niewolniczą wegetację. Tak się przynajmniej rzecz przedstawia z punktu widzenia prowadzonych ku świetlanemu jutru. Zdobycie władzy ułatwia Robespierowi okoliczność zasługująca na szczególną uwagę, bo należąca do zjawisk monotonnie powtarzających się w historii. Dyktator nosił przydomek nieprzekupnego. incorruptible. Jedyną jego słabością życiową było zamiłowanie do wymuskanego stroju. Gdy we Francji obowiązywał niemal typ ubranego w długie majtki sankiuloty, on stale nosił kiuloty właśnie, pudrował się. Podczas większych uroczystości ozdabiał kapelusz wysokim pióropuszem. Lecz nigdy w życiu nie wziął łapówki, o pieniądze nie dbał. Od kobiet stronił, nie pił i nie grał w karty. W dodatku jeszcze mieszkał nie w skonfiskowanym pałacu, lecz u stolarza. Wynajmował u niego pokój i był przez rodzinę gospodarza otoczony czcią. Skromnemu, nie uganiającemu się za pieniądzem działaczowi łatwiej niż komu innemu zrobić pewną karierę. Cicho i skromnie zagarnąć sobie na własność państwo i prawo. Do czegoż dojść bym mógł Maksymilian de Robespierre, gdyby na domiar swych zalet nosił jeszcze prostacką bluzę i grube buty po kolana. Znaliśmy ostatnio w Europie takiego, co znacznie ułatwił sobie wykonanie programu tępienia całych narodów, bo nie jadł mięsa, do ust nie brał alkoholu, nie palił i zręcznie potrafił tajić swój romans był także skromny i nieprzekupny. Hrabia Honoriusz de Mirabeau wlógł za sobą opinię najzupełniej różną od tej, która pchała naprzód Robespiera. Powszechnie i słusznie uważany był za rozpustnika, karciarza, szulera, notorycznego lapownika. Brzydki jak adiutant Belzebuba imponował wspaniałą wymową, odwagą wystąpień, lecz cieszył się głęboką nieufnością króla i kolegów rewolucjonistów ze Zgromadzenia Konstytucyjnego. By zagrodzić mu drogę, powzięto zupełnie niemądrą uchwalę zabraniającą powoływania ministrów zło na tejże izby. Mirabeau zmarł w kwietniu 1791 roku. Nie sposób więc rozprawiać o tym, Czego zdołałby może dokonać? Wydaje się jednak, że był on jednym z największych talentów epoki. Chciał w monarchii konstytucyjnej ustabilizować te podstawowe zdobycze rewolucji, które się rzeczywiście później ustabilizowały w autorytatywnym cesarstwie Napoleona, po niepotrzebnym przelaniu rzeki krwi francuskiej i innej. Ludwik XVI przezwyciężył odrazy i potajemnie dogadał się z czerwonym hrabią. Obiecał spłacić jego długi przekraczające 200 tysięcy franków, dawać co miesiąc sześć tysięcy, a po zakończeniu zaś obrad zgromadzenia wsunąć ciepłą ręką okrągły milion. Brzydki układ, lecz ostatecznie... Wymienione sumy były drobiazgiem w skali budżetu państwowego. Wypłacenie ich zaliczyć by wypadało do kategorii mniejszego zła. Lafayette mawiał zresztą, że Mirabeau bierze lapówki jednak tylko za działania zgodne z własnymi przekonaniami. Pracując nad tym, co uważa za słuszne, zarabia w sposób niezbyt pięknie woniejący. Stabilizacja nie nastąpiła wcześniej. Francja omal nie utonęła w morderstw i kradzieży. Wspomni się o tym za chwilę. Spośród zespołu czołowych terrorystów najmniej straszny, najbardziej ludzki był Danton, osobnik o kieszeniach dość przepastnych. Zdawał sobie jasno sprawę, że elementy skrajne, do których sam należał, Mogą liczyć na poparcie skrajnej mniejszości Francuzów, lecz nie zawahał się ani przed mordami wrześniowymi, ani przed narzuceniem krajowi dyktatury. Gotów był jednakże ratować nawet króla, z góry uprzedzając, że jeśli sprawa okaże się beznadziejna, odda głos za jego skazaniem. Ostatnią swą ofensywę polityczną prowadził w imię zawarcia pokoju i zakończenia terroru. Chce amnest dla winowajców chce zatem kontrrewolucji perorował przeciwko niemu robespierre. można długo spierać się o talent Dantona zwalczać lub sławić jego rację nie da się natomiast zaprzeczyć, że tytuł nieprzekupnego, nieczułego na zyski osobiste nie należał mu się żadną miarą piękne to miano samo przez się nie pasuje jeszcze na zbawiciela ludzkości Bywa nawet mocno niebezpieczne. Przeszłość udzieliła nam na ten temat wielu dotkliwych pouczeń. Uczucie zazdrości zalicza się niewątpliwie do głównych psychicznych motorów historii. Spełnia rolę częstokroć dodatnią, gdyż sprzyja rotacji społecznej. Stale pomaga w podważaniu pozycji elementów w danej chwili uprzywilejowanych. Potrafi jednak zaślepić skłaniać do darzenia przesadną ufnością indywiduów skromnych wobec jadła, płci odmiennej, trunku i pieniądza, lecz całkiem bezwstydnych, gdy wchodzi w grę władza nad ludźmi. Wśród despotów zdarzali się nawet zupełnie abnegaci w sprawach osobistych. Znany jest szeroko przebieg rozmowy Mikołaja Bualot z Ludwikiem XIV, podczas której ten ostatnio usłyszał, że najwybitniejszym pisarzem epoki jest Molière, Nie przypuszczałem, zdziwił się, ale pan zna się na tym lepiej ode mnie. Drugi człon odpowiedzi monarszej wydaje się bardzo znamienny. Król z Bożej łaski, suweren znany z twardej ręki, Głośno przyznaje, że nie jest wszechstronnym rzeczoznawcą. Podnajemca izby w mieszkaniu paryskiego stolarza nie był zbytnio skłonny do składania takich wyznań, jakie od niechcenia rzucał główny lokator Wersalu. Uważał się za powołanego do rozstrzygania o wszystkim, co dotyczyło życia dwudziestu pięciu czy siedmiu milionów równych, wolnych, pobratanych. Interesująca różnica postaw miała przyczyny bardzo głębokie, znacznie przekraczające ważny problem kompleksów wyższości bądź niższości. Monarchia francuska wyrosła z tysiącletniej praktyki. Odskocznią dla Robespiera i jemu podobnych była teoria, doktryna. Louis Madeleine Obszernie opowiada o usiłowaniach legistów królewskich zaopatrzonych we wzory rzymskie i żądających omnipotencji państwa. Dążenia te przez wieki całe napotykały sprzeciw monarchów wspierających się na tradycji konkretnego działania w rzeczywistości krajowej, więc nie tylko łamania, lecz i łączenia, godzenia, zszywania i łatania wielu elementów stanowiących żywą materię, dawnej Galii Cezara. Doktryna, której służył Robespierre jest znana. We Francji całej wszechwładnie i niepodzielnie zapanować powinna cnota. Nieprzekupny przewidywał pewne trudności, o czym świadczą jego własne słowa. Terror, bez którego cnota jest niemożliwa. Unicestwiwszy frakcję Eberta i Dantona, Robespierre mógł już swobodnie kroczyć ku swym celom. Właśnie wtedy rozpoczął się krótki na szczęście rozdział dziejów zwany Wielkim Terrorem. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma czwarta. Koniec ścieżki drugiej.